Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Bez Pretekstu. W tym przypadku będzie to podcast, ale mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia będą już to normalne nagrania wideo. O co chodzi? Podcast będzie swego rodzaju podsumowaniem tego, co działo się w zeszłym tygodniu, tego, co działo się, tego, co ja uważam za interesujące oraz warte skomentowania. Więc tak, dzisiaj będzie o Samsungu Galaxy S3, słynnym hymnie Piosence publiczności na Euro 2012, Koko Eurospoko, no i oczywiście o rosnących oczekiwaniach wobec Apple w związku z prezentacją Samsunga. Więc tak zacznijmy od tego słynnego Samsunga Galaxy S3, bo tak dokładnie nazywa się najnowszy model, flagowy model warto wspomnieć ze stajni Samsunga. Nie będę wspominał o jego specyfikacji, bo no, każdy może sobie to wygooglować, ale w gruncie rzeczy jest to czterordzeniowy procesor, 1 GB RAM, aparat 8 megapikseli, 16 GB wbudowanej pamięci, mogę się mylić i 32 GB wersja, która jest zarezerwowana dla angielskiej sieci Vodafone na dzień dzisiejszy. Więc tak, jeżeli chodzi o nowości w, w moich oczach brak. Nie ma kompletnie żadnej innowacyjności. Co się pojawiło, jest swego rodzaju ewolucja tego, co już wcześniej widzieliśmy. W Samsungu, bądź u innych producentów, głównie u Apple bo nie ma co ukrywać, Samsung skopiował większość swoich nowości, jak to nazywa, od Apple. A. Między innymi asystent osobisty Siri. Tak, jest teraz asystent osobisty Siri w wersji Samsungowskiej, jak na razie w ośmiu językach, oczywiście brak polskiego. Jest to bardziej, tak jak już powiedziałem, ewolucja niż rewolucja. Żadnych nowości nie zobaczymy w nowym telefonie. Najbardziej zawiodłem się na jego budowie, bo spodziewałem się, że będzie to ceramika, może metal, może jakiego, jakieś szkło, a okazało się, że to będzie po prostu znowu plastik. I to nie z jakąś ładną strukturką, jak to zrobili w Nexusie czy w Samsungu Galaxy S2, ale jest to po prostu zwykły, śliski plastik, Taki jak był w jedynce. No bardzo mnie to zawiodło. Więc jak najnowsza galaktyka wygląda na tle konkurencji? W moich oczach? Szału nie ma. Na pewno nie kupię tego telefonu. Jestem aktualnie w posiadaniu HTCK One X i według mnie jest ono o wiele lepszy. Jeżeli patrzę na wyświetlacz 4,7 cala, można by powiedzieć, że wyświetlacz jest trochę mniejszy. Przypuszczam, że tego, tej wielkości, tej różnicy w wielkości nie zauważymy. 4,8, 4,7, no naprawdę, ale jest różnica w typie wyświetlaczy. Wyświetlacz HTC ma ogromną przewagę w moich oczach, oczywiście samego Samsunga jeszcze nie trzymałem w dłoni, ale w moich oczach HTC ma ogromną przewagę nad Samsungiem ze względu na to, że nie ma tej matrycy tak zwanej pentile, nie będzie żadnych widocznych ym, pikseli. Ym, w HTC wyświetlacz jest czysty, dokładny, nie wolbrzymia kolorów, nie przesyca ich. Wszystko jest po prostu naturalne i ostre, tak jak powinno być, prawda? Więc to jest pierwsza prze przewaga ym, właśnie HTC nad... Samsungiem. Kolejna według mnie jest to procesor. Sam procesor Nvidia, Nvidia Tegra, który jest promowany na tą chwilę, no jak wiemy zbyt wielu aplikacji nie ma. Nie ma co się oszukiwać. Zbyt wielu aplikacji zoptymalizowanych, bo ten procesor nie ma. Jeżeli chodzi o Samsunga i ich własny procesor, może pojawić się kolejny problem, bo jest to kolejna platforma, która może nie być obsługiwana przez większość aplikacji. Kolejna bariera dla deweloperów, prawda? No ale na tym koniec. Według mnie, podsumowanie takie szybkie, według mnie Samsung nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle konkurencji. Ale chciałbym tutaj zwrócić jeszcze uwagę na to, w jaki sposób Samsung reklamuje tą najnowszą słuchawkę. Samsung reklamuje najnowszą galaktykę jako telefon dla ludzi. Tak, bo będzie to naprawdę telefon dla zwykłego, przeciętnego użytkownika, dla którego... Właśnie dodanie takiego osobistego asystenta może stanowić yy, główny powód do wyboru tej słuchawki, a nie jakiejkolwiek innej, prawda? Ale może się też okazać, yy, że Samsung, przez to, co teraz zrobił, przez to, że no, nie spełnił tych wszystkich oczekiwań, yy, poszedł na rękę Apple. Bo większość, większość, ja osobiście teraz będę czekał jeszcze bardziej na to, co pokaże Apple czekam, mam nadzieję, że będą jakieś innowacyjne rozwiązania, że doczekam się czegoś zupełnie nowego, czegoś takiego, czego, czego jeszcze po prostu nie widziałem, a znając Apple, można się tego spodziewać, prawda? W międzyczasie wspomnę jeszcze o słynnym hymnie, słynnej piosence publiczności na Euro 2012, "Koko Eurospoko" zespołu Jarzębina koła gospodyń wiejskich spod jakiejś miejscowości, której nazwy nie pamiętam. Niektórzy twierdzą, że nie jest to piosenka na taki, na takiego rodzaju imprezę sportową, jaką jest Euro 2012. Według mnie nie jest tak źle. Naprawdę nie jest tak źle. Jeżeli spojrzymy na piosenkę publiczności wybraną, wybraną przez Europejczyków, na euro 2012, który w moich oczach jest po prostu całkowitą porażką. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek bez pretekstu już w przyszłą niedzielę. I tak jak powiedziałem, za tydzień mam nadzieję, że będzie już to wideo, a nie sam dźwięk audio. Do usłyszenia.